temat powstał około 20 stycznia. On nie ma związku, ten temat z wynikami badań, jakie służby nasze wspólnie rosyjskie i polskie przeprowadziły w listopadzie. Przypomnę, że współdziałanie tych służb ustaliliśmy wspólnie z ministrem Rolnictwa Federacji Rosyjskiej, profesorem Fiodorowym na spotkaniu w dniu 9 października, na bardzo dobrym spotkaniu i oczywiście są jakieś wstępne ogólne wyniki. Tu mogę powiedzieć, że ta kontrola wypadła korzystnie, natomiast temat ten, który dzisiaj jest, to on po pierwsze nie dotyczy relacji Polska i Federacja Rosyjska, on dotyczy relacji Unia Europejska-Federacja Rosyjska, a wzięło się to stąd, że jeszcze w czerwcu ubiegłego roku najbliższe ognisko afrykańskiego pomoru Świn miało miejsce około 170-180 kilometrów od granicy Polski w Białorusi, tak? a w styczniu tego roku około 20 zostało to potwierdzone, dwie sztuki dzików z tą chorobą afrykańskiego pomoru świn, pojawiły się na Litwie blisko Wilna, to jest jedna sztuka 70 kilometrów od granicy polskiej, druga 80 km, tak? i to jest poważna sprawa, ja wielokrotnie mówiłem, że z punktu gospodarczego dla rolnictwa, dla tego sektora, to jest jedna z najważniejszych spraw, to jest zagrożenie ze strony afrykańskiego pomoru y, świn, y, bo to są duże straty gospodarcze, też dla jasności tutaj nie ma zagrożenia dla zdrowia ludzi, natomiast są duże straty y, właśnie w czodzie, a głównym przenośnikiem tej choroby są dziki, prawda, które nie znają granic Unii, granicy Schengen, tylko sobie chodzą jak po prostu chcą. Była ta sprawa analizowana nawet, żeby no, jakieś płoty tu zagrodzić, jest to niemożliwe, jest najnowsze potwierdzenie też i dzisiaj z Komisji Europejskiej przez komisarza Ciolosa, że takich rzeczy się nie przewiduje, bo to jest bardzo my, trudne natomiast jak tylko ten problem powstał na Białorusi, w takiej odległości, Polska wprowadziła w uzgodnieniu z Unią y, programy, wzmożone kontrole, maty, bo przenoszenie tej choroby głównie jest przez dziki, tak, i tutaj trzeba te dziki, one są badane i w Polsce też, a druga rzecz to jest przez żywność, szczególnie jeżeli chodzi o wieprzowinę w różnych formach, nawet w kanapkach to się przenosi, więc tutaj służby nasze szczegółowo to kontrolują. Teraz w rejonie tym tutaj ze strony Litwy jest jeszcze bardziej wzmożona kontrola, są badane w coraz większym stopniu dziki, ale też jest ta kontrola maty na granicach, w tych sąsiednich województwach są szczególne programy prowadzone przez inspekcję weterynaryjną, także tutaj te programy, no, one są stosowane. Tak dla ciekawości, bo mamy najnowsze dane, jak poszczególne Państwa kontrolują, monitorują przebieg tej choroby właśnie głównie u dzików, i Polska jest oceniana, że wykonuje to, no ja nie powiem, że najlepiej, ale bardzo dobrze, jeżeli chodzi o tą kontrolę i teraz problem polega na tym, że kiedy to było na Białorusi, no to w żadnym państwie, nie będę mówił o szczegółach Unii Europejskiej, tego ASF-u nie było, czyli to były relacje Unia a Federacja Rosyjska. Natomiast teraz problem polega, że pod pojawiło się to w jednym z państw Unii Europejskiej i Federacja Rosyjska zażądała, rozmowy trwają w Brukseli cały czas, zażądała, że dopuści do eksportu z rynku Unii Europejskiej o ile certyfikat unijny będzie tam zapisane, że na terenie Unii nie ma ASF-u, a wiadomo, że on jest, bo jest na Litwie, tak? I tutaj jest problem, czyli to nie jest problem relacji polsko-rosyjskich, tylko Unia Europejska, Federacja Rosyjska, prace trwają w Brukseli, zna tą sprawę komisarz Ciolos, dzisiaj jak będę miał czas, będę rozmawiał w tej sprawie, jest rozbieżność stanowisk, Komisja Europejska nie przyjmuje tych rozwiązań, bo jest w tej całej polityce taki element regionalizacji, że naszym zdaniem Federacja Rosyjska mogłaby wykluczyć tutaj na przykład Litwę, ze względu, że tam jest ta choroba, a jest możliwość, żeby inne wszystkie Państwa dopuścić. Na razie nie ma tutaj kompromisu. Tą sprawą zajmuje się DG Sanko, komisarz Borg, rozmowy trwają. Komisarz miał być w Moskwie gdzieś tam za parę miesięcy. Jest decyzja, że w ciągu dwóch, trzech tygodni pojedzie do Moskwy, będą rozmawiali o tej sprawie w imieniu całej Unii. Najważniejsze, żeby ta choroba nie została zawleczona do Polski, w związku z tym duże ograniczenia, jak tam na przykład jest ubity dzik w tych województwach przygranicznych. Nie ma możliwości jego przewożenia w inne części bez dokładnego badania. Nasze laboratoria są do tego y, przygotowane, więc jest to problem y, znaczący, ale monitorujemy, to jeszcze raz podkreślam, bo też jak mieliśmy pewne problemy w handlu z żywnością, to ja miałem pytanie, a co jest, no z tymi naszymi relacjami z Rosją, to ja zawsze mówiłem, że jest dobra współpraca, bo ona jest, ona taka była, ona taka jest, Powiem tu publicznie, że restrykcje, które były wprowadzane do wielu innych państw Europy Zachodniej były bardziej y, drastyczne jak do Polski. Natomiast minister Fiodorow na moim spotkaniu w Moskwie powiedział tak, że doceniają to, że jak powstaje problem w relacjach polsko-rosyjskich, to służby weterynaryjne na bieżąco reagują, przyjeżdżają, wyjaśniają czego inni starają się nie robić, więc ja cały czas podkreślam, że jest bardzo dobra współpraca w tym zakresie, a jest faktem, że normy rosyjskie, one są często wyższe, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o normy unijne, tak samo jeżeli chodzi o zawartość tego benzoalfa alfa pirenu tam oni mają wyższe normy jak Unia, te, które wprowadza od 1 września i nasze firmy z eksportem do Federacji Rosyjskiej pod tym względem problemów nie mają. Więc to tak wygląda, ocenia się, że w ciągu kilku tygodni sprawa powinna się w tym zakresie wyjaśnić, ale jest to temat trudny.